Z pieśniami polskimi, dawnymi na czas Wielkanocy. Album zespołu Jerycho Bartosza Izbickiego i kolejna pieśń z tej płyty przed nami. Dziś Chrystus, Król Wiecznej Chwały, kolejna wielkanocna, dawna polska pieśń z albumu Surgit Leofortis zespołu Jerycho Bartosza Izbickiego. Przed nami natomiast msza łacińska esdur Stanisława Moniuszki w nagraniu poprowadzonym przez Henryka Wojnarowskiego. Soliści w tej interpretacji to Marta Boberska, sopran, Agnieszka Relis, alt, Rafał Bartmiński, tenor, Andrzej Białgorgany, a z nimi oczywiście chór i to jest chór Filharmonii Narodowej. Msza łacińska Esdur powstała w 1865 roku, jest jednym z najważniejszych religijnych dzieł Moniuszki. To wyraz wdzięczności dla uczniów Instytutu Muzycznego w Warszawie, gdzie Moniuszko prowadził klasę chóru. Utwór ten został po raz pierwszy wykonany w listopadzie 1865 roku w warszawskiej katedrze Świętego Jana i msza Ezdur została przyjęta entuzjastycznie przez publiczność. Słuchamy msza łacińska Ezdur pod batutą Henryka Wojnarowskiego. Is it me? Thank you. Musza łacińska Ezdur Stanisława Moniuszki z 1865 roku w nagraniu, które poprowadził Henryk Wojnarowski. A skoro on to oczywiście chór Filharmonii Narodowej, to ten główny zbiorowy bohater wykonania wydanego w 2009 roku, soliści to Marta Boberska-Sopran, Agnieszka Relis-Alt, Rafał Bartmiński-Tenor, Andrzej Białko-Organy. W fantazji polskiej w programie drugim Polskiego Radia, którego cały czas Państwo słuchają. Czas na wirtuozowski popis. To będą skrzypce i fortepian. Przed nami allegro koncertowe. Ignacego Jana Paderewskiego w świetnej interpretacji Konstantego Andrzeja Kulki i Waldemara Malickiego. Nagranie z 2002 roku. Allegro koncertowe to ten mało znany kameralny utwór Paderewskiego. Dacie i okolicznościach powstania nic pewnego nie wiemy i Przypomnę tu hipotezę, że być może miała to być pierwsza część większego cyklu, zachowały się szkice tej drugiej wolnej części, początek ronda, być może miała to być sonata lub koncert skrzypcowy. Nagranie, którego słuchamy, dokonane zostało z rekonstrukcji oryginalnych partii, rekonstrukcji dokonanej przez Arnolda Resslera. Konstanty Andrzej Kulka i Waldemar Malicki. W ich nagraniu z 2002 roku usłyszeliśmy allegro koncertowe na skrzypce i fortepian Ignacego Jana Paderewskiego. Nagranie, które powstało z wersji zrekonstruowanej z oryginalnych partii przez Arnolda Rezlera. W fantazji polskiej teraz Piotr Anderszewski i jego jedyny Chopinowski album wydany w 2003 roku. Wiem, że ostatnio cały czas słuchamy zjawiskowego ostatniego nagrania pianisty. Najnowszej płyty to późne utwory fortepianowe Bramsa, a teraz powrót do przeszłości. 23 lata temu nagrał album z Chopinowskimi balladami, polonezami i mazurkami. I mazurka Amolopus, 59 numer pierwszy, w jego interpretacji teraz słuchamy. Mazurek Amolopus, pięćdziesiąte dziewiąte, numer pierwszy, Fryderyka Chopina w nagraniu Piotra Anderszewskiego. To ten album Chopinowski, jedyny artysty, wydany w 2003 roku. I nagraniami Piotra Anderszewskiego kończymy dzisiejsze spotkanie w fantazji polskiej, za które bardzo Państwu dziękuję, życząc dobrego dnia. Do usłyszenia, Magdalena Łoś. Słowo na dzień Jezus powiedział do Nikodema Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzy Rynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, Zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Relacjonowane przez ewangelistę Jana spotkanie faryzeusza Nikodema z Jezusem osłaniała noc. Noc także była świadkiem wydarzeń po zmartwychwstaniu Jezusa, które opisuje w kolejnej części dziejów apostolskich Święty Łukasz. Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy należący do stronnictwa Saduceuszów pełni zawiści, Zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu. Usłuchawszy tego weszli o świcie do świątyni i nauczali. Wydobyci cudownie z więzienia apostołowie głoszą to, czego sami doświadczyli, że Jezus z Nazaretu, ukrzyżowany z poduszczenia duchowej elity Izraela, wędrowny Rabbi, jest wyczekiwanym Mesjaszem, Synem Bożym, tym, który jest wstały. Tylko On gładzi grzechy i przywraca przymierze z Bogiem. Oto prawdziwie dobra nowina. Słowo Życia o którym kilkadziesiąt lat po opisywanych wydarzeniach apostoł Jan napisze, że życie objawiło się, życie stało się człowiekiem, życie, które chciano zabić, ale nie da się zabić życia, tego, który jest samym odwiecznym istnieniem. Kapłani i uczeni w piśmie, ci, którzy powinni pierwsi odczytywać proroctwa i znaki o jego objawieniu, nic nie pojmowali. Łudzili się, że uda im się zabronić apostołom głoszenia zmartwychwstałego. Niepomni na anielską interwencję, kazali ich ponownie do siebie przyprowadzić. Teraz już jednak dobrowolnie, gdyż bali się gniewu ludu. I tak bezwiednie, ale konsekwentnie wchodzili na ścieżkę walki z Bogiem. Ścieżkę wiodącą w ciemność. Z pewnością nie było już wtedy wśród nich faryzeusza Nikodema. Z mroku nocy wyprowadziły go słowa Galilejczyka, mówiącego z autorytetem Boga samego. Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione.